POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek trzynasty. Standardowo. Pomysł na sklep. Kiedy jak, gdzie? Oh, uh, uh, a to bardzo wątki osobiste muszę wchodzić. No w, najlepiej wchodzić by było, znaczy ja ja, tego pragnąć. Miałeś nie drążyć, no, i już w nie, to już pierwszym Pierwsza dziewczyna cię rzuciła, czy sobie nie postanowiłeś <laughs> otworzyć sklep, zemścić się na niej, się żałowała grać. Nie. Zła, zła uczelnia w Krakowie mnie udupiła po pierwszym roku studiów. Zdarza się? W wyniku czego musiałem poszukać jakiegoś lepszego miejsca do studiowania i ogólnie przebywania, niż Kraków. Co dziwo się okazało, być Lublinem, no, który, szczególnie w przypadku studiów prawniczych, które skończyłem, jest miejscem dużo przyjemniejszym. Jeżeli mogę kogoś przestrzec, to odradzam rękami i nogami, wszystkimi kończynami, studiowanie prawa w Krakowie. To jest po prostu, ludzie tam studiują po 8-10 lat, wpadają w narkomanię, jakieś tam dziwne choroby, depresje i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu jest masakra. No to ty się zająłeś grami wideo, czyli tym samym. E, nie, ja to, ja to prawo skończyłem, tylko, tylko, tylko tutaj w Lublinie, mm -hmm. gdzie jednak jest no, to takie studiowanie dla ludzi, no mówią, że niższy poziom niby, prawda, no ale to... Problem polega na tym, że oni tam strasznie ambicjonalnie podchodzą do tego, gdyż to jest pierwszy uniwersytet w Polsce, który został w dodatku założony do nauczania prawa, więc to jest tam dla nich takim konikiem i się po prostu uczyć takich kosmosów. Ja znałem na pamięć daty wydania wszystkich kodeksów prawnych w całej Europie, od Hiszpanii poprzez Portugalię, nie wiem, Anglię, Niemcy i tak dalej. No, wszystko po prostu na pamięć co do dnia: trzy tomy takie wielkie po 450 stron, każda. Każdy na pamięć nie? i to było potrzebne do zdania egzaminu. No i dobra, no w każdym razie byłem sobie w tym Krakowie, tam właśnie takie sklepy z grami były. Bardzo podobne jak moje, No trochę nawet gorsze, szczerze powiem, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to, to ja bardziej pod takie sklepy warszawskie zawsze celowałem i, i sam kiedyś byłem ich klientem właśnie, właśnie za czasów szkolnych, za czasów studi studiowania potem. Generalnie pomysł na biznes podpatrzyłem w Warszawie, prawda? Gdzie tam też oni ewoluowali, bo oni się wzięli z kolei ze słynnej giełdy komputerowej, prawda? Więc wszyscy, na początku wszystko, na początku z giełdą, prawda? Później tam z tego mm. <laughs> później z tego zaczęły się tam robić pierwsze biznesy i do dzisiaj większość tych sklepów, które tam w latach 90. w Warszawie powstały, one do dzisiaj istnieją i się cieszą bardzo dużą, Renowo, ono, że chociażby o ultimie wspomnę, To zna każdy, czy Mad Games, czy Świat Gier, to w Warszawie takie, takie punkty, które tam, ka każdy kto w tym mieście jest, to, to, to zna po prostu. A teraz tego przybyło jeszcze ten, no, dużo, dużo więcej. Natomiast takiego czegoś nigdy nie było w Lublinie i w momencie, gdy ja tutaj właśnie przeniosłem się na studia, i zacząłem studiować, no stwierdziłem, że nie ma podstawowej, podstawowej rzeczy, która w Krakowie jednak była, czyli sklepu z grami, prawda? No i to był ten taki pierwszy pomysł, on później w trakcie studiów dojrzewał, prawda? W momencie, im, im dłużej to prawo st studiowałem, tym, tym, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że to jednak nie jest dla mnie, jest to zbyt nudne, zbyt takie odtwórcze, nie wiem, no po prostu ale już w ogóle z wszystkiego, bo był moment, w którym poszedłem po prostu na praktykę do sądu i, i zetknąłem się tym tak twarzą w twarz, prawda? Skala ludzkiej głupoty, z jaką się po prostu tak mnie poraziła i stwierdziłem, że nie, nie, nie chcę w tym uczestniczyć, nie chcę się tym zajmować, po prostu jakieś tam... Ja się każdemu polecam wycieczkę do sądu, można sobie pójść, można sobie usiąść i, i, i zobaczyć, czym tam ludzie z jakimiś sprawami przychodzą, no po prostu... Niektóre sprawy to jest masakra, rzeczy, które w ogóle no, są, nie powinien się nawet zajmować, prawda? Są, są tam przez ludzi roztrzęsane, wywlekane i tak dalej, więc no wtedy stwierdziłem, że nie. A w momencie, gdy stwierdziłem nie, po czterech czy 5 latach studiowania no, zaczęło pomyśleć, żeby się za czymś tam zająć, więc no mówię, to jest taka moja jakaś tam opcja i, i perspektywa, jak mi tam kiedyś się sklep skończy, a wszystko wskazuje na to, że będzie to niestety wcześniej niż później, bo, gdyż no nacisk w tym momencie, jaki jest na dystrybucję cyfrową, no na pewno spowoduje, iż sklepy, szczególnie za granicą, w Polsce, to może będzie trochę odsunięte w czasie, jak, jak, jak ze wszystkim, prawda? Natomiast no niestety prawdopodobnie wyginął śmiercią naturalną. No, moim zdaniem, Mamy do czynienia z ostatnią generacją konsol, która jeszcze opiera się na nośnikach fizycznych, natomiast no wiele wskazuje na to, że niestety już, już za, za 7 czy 8 lat następna generacja konsol. Zresztą już były bardzo duże zakusy w tej generacji, że no, wszyscy gracze, jak, jak tu jesteśmy graczami, to wszyscy pamiętamy pomysły Microsoftu, prawda, genialne, które... Znaczy ja to fajnie tłumaczę klientom, bo, bo, bo na co wpadł, tak na, na, na jaki pomysł wpadł Microsoft? To jest bardzo chytry plan, który polegał na tym, że chcieli przejąć dochody ze wszystkich takich małych sklepików i, i sklepów z grami z całego świata. Bo zasady były takie, jeżeli ktoś po, po, pamięta, miały być przynajmniej takie, że kupujemy od nich grę, prawda, nawet w na pudełku, pudełku na fizycznym nośniku, Natomiast grę możemy użyć tylko jak gdyby raz i przypisać jej tylko do jednej konsoli, więc nie możemy poczuć gry koledze, nie możemy jej sprzedać na Allegro, prawda, czy, czy, czy wymienić się na jakąś inną grę, bo gra na innym systemie się nie odpali. Natomiast mało kto wiedział o tym, że on jeszcze głusi coś takiego, iż tą grę owszem będzie można sprzedać, tylko że będzie można odsprzedać im. Prawda? Więc tak jak u nas w sklepie, do, do nas do sklepu można sobie przyjść ze swoją grą, przyniesie ją za 30 zł wymienić sobie na inną grę o podobnej wartości, no to jest to samo, chciał zrobić Microsoft po prostu. Sprzedać nam grę, a później ją ewentualnie odkupić, gdyby ktoś był chętny. Z tym, że no, znając y, politykę wielkich gigantów, no, tu już nieważne czy Microsoft czy Sony, no pod względem finansowym na pewno nie byłoby to no, tak korzystne, prawda? Bo, bo, w momencie, gdy zapłacimy, 250 zł za, za premierowe wydanie gry, to nie sądzę, że, że żebyśmy mogli nawet za połowę tego im to odsprzedać, prawda? I, i, I mówię, no dlatego mówię, no Sklep z Gram jest fajnym pomysłem, fajnym sposobem na życie i, i tak dalej, ale no trzeba mieć świadomość, że to no, najprawdopodobniej za kilka lat niestety się skończy. W twojej poruszającej opowieści o której powiem powstać film, e, zabrakło takiej jeszcze informacji, kiedy sklep powstał. Nie doprecyzowałeś dat, a to jest ważne. 2007? Pa, czekaj 2007 albo 2008. Starość, nie radość. Nie, chyba 2000, znaczy, to jest tak, bo formalnie został z, z, założony jeszcze w roku 2007, bo tam jeszcze wchodziła w kwestię, y, w grę y, taka sprawa pozyskania funduszy też, prawda? gdyż no, w, w, w tym momencie akurat początkujący przedsiębiorcy mają dużo lepiej niż, niż to kiedyś bywało, a mianowicie mogą dostać tak zwane dofinansowanie na start działalności, prawda? Jak ja, jak ja zaczynałem akurat i zakładałem swoją działalność, to, to jeszcze nie były to takie duże pieniądze. Natomiast ci, którzy mają teraz, to mają, no, no, naprawdę mają dobrze. Bo, bo można nawet 40 tysięcy dostać na start, prawda? Więc to, to, już są, to, za to. to już są konkretne pieniądze i można za to coś fajnego zrobić. Natomiast no, u mnie to była kwota no, mniej na 2,5 kroć mniejsza. Więc no, ale no zawsze, za, zawsze coś I, i w każdym razie musiałem to dostać do końca roku, więc sklep formalnie gdzieś tam przed grudniu 2007, natomiast tak no pełną parą, ale tak pełzać, delikatnie pełzać zaczął, zaczął około marca roku 2008, prawda? No i tak stopniowo pełzał, pełzał, później się wykluwał w coś większego, przechodził metamorfozy, prawda? Jak teraz, rozglądam się po sklepie, to ja pamiętam, że na samym początku, jakbyśmy zaczynały działalność, jak ja zaczynałem, bo w sumie brat do mnie dołączył gdzieś d d dwa, lata dwa lata temu, temu no. natomiast jak ja zaczynałem sklep, i wszystko było na mojej głowie, gdyż sam to, absolutnie sam wszystkim się zajmowałem tutaj, więc jestem w, w swojej firmie wszystkim, prawda? Od sprzątaczki i przez tam handlowca, po dyrektora i prezesa a włącznie. Wszystko w jednej I osobie. I bank, nie zapomni <śmiech> Tak, dokładnie. Natomiast jak zaczynałem, były tylko trzy półeczki, małe, skromne, te takie, co tutaj widzisz. Mhm. No i z czasem, z czasem, z czasem dodawało się. Pamiętam, że taki sprytny trik na początku się stosowało, a mianowicie w momencie, gdy miałem więcej niż jedną sztukę danej gry, to się, to ją się wstawiało dwie sztuki na półkę, żeby sprawić wrażenie, że z tego jest więcej troszeczkę, <śmiech> prawda? <śmiech> że, żeby klient nie miał wrażenia, że ktoś tu, kurczę, wystawił tam kilka gier i... i nie zapytał, z czym do ludzi, prawda? No teraz choć słuchacze, które nie widzą, to nie ma niemalże gdzie już. piętrzył się tego. Tak, no teraz Jeden jest, podmuch teraz i wszystko leci. Jest, jest, jest problem innej natury. Natomiast mam, mamy tyle gier, że nie mam gdzie ich zmieścić. więc no, w tym Ja momentie, mogę przyjąć trochę. Gdy przychodzicie do mnie na, na ps trójkę, na przykład zawsze proszę pytać o konkretny tytuł, gdyż no, regularnie mam powyżej 20 gier co najmniej niewystawionych, gdyż nie mam po prostu miejsca fizycznie, gdzie to zmieścić, ale na szczęście są pewne tytuły, o które ludzie się pytają, więc no, nawet nie ma potrzeby ich, yy, ich wstawiać na półkę, gdyż, gdyż najprawdopodobniej i tak się ktoś spyta. Też musicie, to się musicie teraz obydwa i mieć niezłą pamięć, żeby to wszystko spamiętać i to co powystawiane i to co pochowane, bo tego jednak trochę jest dobre ćwiczenie umysłowe. No mówię, mi to jednak przygotowanie krakowskie, prawda, gdzie, <śmiech> gdzie, gdzie musiałem opanować wiele tomów, yy, tej, no, doniosłej wiedzy prawnej, prawda, znaczy to nawet nie była wiedza prawna, bo to była nawet historia prawa. W każdym razie czytamy pła, profesora Płazy, to, to śniło mi się czasem do dzisiaj. W każdym razie to było dobre ćwiczenie jednak do czegoś się przydało, bo, bo pamięć mam rzeczywiście dobrą po, po, po takich ćwiczeniach i, i praktycznie, no, rzadko się zdarza, że nie pamiętam o czymś, co w sklepie mam. Ale zdarza się czasem, że, że, że, że zachodzę sobie na, na zaplecze, patrzę. O kurcze, ktoś się pytał o to grę, myślałem, że nie mamy, a tu jest. No jakim cudem. Bywa, nie można wszystkiego, no wszystkiego spamiętać. To teraz do Ciebie, mój imienniku, yy, opowiedz o tym, jak Ty dołączyłeś. Czy Cię dopuścił do źródełka w znaczy, końcu? To było tak, że ja po prostu dalej mieszkałam tam u siebie w domku, prawda, w wybraju. Studiowałam zaocznie, prawda, no i dojeżdżałem na te weekendy, prawda, na, na te zajęcia. Z tym, że licencjat robiłem tam na WSSP, prawda, tam na choinach, gdzie zajęcia mieliśmy co tydzień, praktycznie, weekend, także no, było sporo tego jeżdżenia, prawda. No jakoś się ten licencjat zrobiło, prawda, no i stwierdziłem, że jednak wygodniej by było w Lublinie mieszkać, no. bo to jednak, no, człowiek wskakuje w autobus i 5 minut jesteś na miejscu, prawda. No. A to jeszcze powiedz też prawo ci się zamarzyło, czy coś Nie, innego? Nie, ja filologię angielską studiuję, no proszę. ja już napatrzyłem się na jego Tutaj Koszmar? wyczyny i koszmary z prawem. Tak, zobaczyłem prawo rzymskie 1500 stron, to nisko. E, no. Dziękuję, postoję. No, niech on przeciera. Tak. Szlaki. Dobra, no, i to, dołączyłeś to, dwa lata to temu, to było gdzieś, mniej więcej, tak? dwa lata temu, tak. Mm -hmm. tam dwa lata temu. Tak, nie słuchajcie go, pamiętajcie, że w życiu ważne jest mieć szerokie perspektywy, więc wiecie, zawsze gdy coś mi nie pójdzie, gdy sklepik się skończy i tak dalej, zawsze tam mogę wrócić. Ważne jest, więc nie rzucajcie studiów, broń Boże, studiujcie co tam chcecie. Nie wiadomo kiedy Wam się to może przydać. No, to, to, to, to. Ale abyś nie musiał tam wracać. O, o, by, że, że aby cyfrowa zbiezy... dystrybucja się wyłożyła. z wiedzy prawnej korzystam... E bardzo sprawdza się też w praktycznych aspektach prowadzenia sklepu, jak chociażby, biorąc pod uwagę to tak <grymne> iż prowadzę miejsko. batalie prawne ze strażą miejską yy, o reklamę u sklepu, znaczy no to nie jest reklama taka no, stricte reklama, prawda, jak, jak, jak wszyscy myślimy, myśląc o reklamie, bo, bo niestety sklep mam w takim miejscu, gdzie Możliwości reklamowania są bardzo okrojone i ograniczone, no ze wszystkich stron, że tak powiem, bo z jednej strony jest konserwator zabytków, z drugiej jest straż miejska, z trzeciej porządek publiczny, który w tym miejscu jest po prostu bardzo pilnie strzeżony, więc można bardzo niewiele, a w zasadzie to prawie nic. Natomiast, no, no niestety, ale to każdy, to, to, to nie jest tylko specyfika sklepu z grami, to jest specyfika prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju, ale to myślę, że to jest temat na osobny podcast, bo, bo ja po prostu awesome. z, każdym przedsiębiorcą, z każdym przedsiębiorcą mógłbyś ta, ta, ta, taką rozmowę przeprowadzić i się bardzo ciekawych rzeczy na temat tego, jak prowadzić biznes w tym kraju i z czym to się wiąże po prostu. No, to, to jest wszystko po prostu. No ale oby to cała reklamowa potyczka skończyła się pozytywnie i obyś przetarł szlaki dla innych, bo... Cała sytuacja tu nie będziemy przytaczać, ale wszyscy mogą mi wierzyć, że to jest kuriozum, wyroszkę, niesamowite. Las rowerów z pokręcami tak. na całym krakowskim. No, no teraz Lublin jest pro-rowerowym miastem, coraz więcej stanowisk. Co ciekawe, M-Bank może mieć swoją reklamę A, na rowerze nie. miejskim, natomiast my nie możemy, nie wiadomo no. dlaczego. Żałują wam po prostu. Znaczy, nie, no to nie, to żałują. Po prostu M-Bank <śledzt> za to zapłaci, prawda, natomiast no. miasto nie otrzymało swoich, prawda, tontiemów no należność z tego tytułu, chociaż ja im chciałem nawet zapłacić, ale oni nie chcą, żeby ja im płacił, no to co, no nie mi błagać, no to... No lepiej nie, bo się przyzwyczaiło. No, już. odrzucili mi wniosek, bo ja najpierw się złożyłem z formalnym wnioskiem o ustawienie tak zwanego stojaka reklamowego, natomiast nie, nie, nie, po prostu nie można. Jak się pytam, dlaczego nie można, no nie, bo nie generalnie, no, ale no zacząłem dociekać, no wie pan, bo ludzie się potykają, prawda, i tak dalej, miasto musi poracać odszkodowaniu, no ja tego argumentu nie rozumiem, to jest z no. ma nie być na przykład koszy na śmieci, no, no, stoi koszy. Jest coś... na, na śmieci też się ktoś może potknąć, prawda, czy to znaczy, że ja sam osobiście na przykład zdarzało mi się dwa czy trzy razy w życiu wejść na znak drogowy, przez no, nieuwagę, ja prawda, no. No, no, no czy to znaczy, że ma nie być znaków drogowych, bo ktoś się może potknąć, prawda. I to, no to jest taka logika niestety. No niestety, ale trzymamy kciuki, żeby do dobrze się... Pytań. To powiedz jeszcze, jak wygląda typowy dzień w sklepie. No, typowy dzień w sklepie. Typowy dzień w sklepie wygląda tak, że się najpierw trzeba wstać i do sklepu zdążyć. Będąc graczem, nie jest to takie proste, gdyż ma się ograniczoną ilość czasu na granie. No niestety, cokolwiek by się nie robiło, no praca zawodowa wiąże się z tym, że, że tego czasu jest mało. Ja mam akurat, my mamy to szczęście, że, że sklep otwieramy o godzinie 11, więc no, zostaje spory kawałek godzinę. nocy, żeby tam w sobie <śmiech> pograć. Szczególnie jeżeli, prawda, po, druga połowa kobieta już sobie gdzieś tam pójdzie spać. Na szczęście na rano ma na uczelni, więc no, od godziny 11 czy 12 jest te 2-3 godziny dziennie, gdy można sobie spokojnie pograć, prawda? No, ale no, każdy gracz, który osiągnął już pewien no, wiek, nazwijmy go dojrzałem, prawda, no, boryka się z tymi problemami, każdy na swój sposób jakoś sobie z tym radzi, więc generalnie trzeba sobie radzić, No my sobie radzimy w taki sposób, natomiast no problem polega na tym, że do tego sklepu zdążyć, więc no... C czasem no, zdarzało mi się, już nie powiem, że, że budzę się za 10.11 i za 10 minut muszę być w sklepie, prawda? No to są, dlatego no, generalnie za to wszystkich moich klientów w tym momencie przepraszam, ale no z tego powodu sklep mamy otwarty od godziny 11.15. I wierzcie mi, że ja naprawdę staram się codziennie na tą 11.00 godzinę zdążyć do sklepu, natomiast no niemal codziennie mi się to nie udaje, dlatego sklep jest to, to tak ze względów profilaktycznych czyny od godziny 11.15, chociaż ja staram się być na 11.00. Wiem, zdarzyło się parę razy, ale nie mam ci za zły. Bywa po prostu. Wiesz... Przynajmniej masz dobre wytłumaczenie, że grałem. No Przepraszam, jestem graczem z reguły, gdy... gdy... Z reguły, gdy nie jestem o czasie w sklepie, to znaczy to, że dzień wcześniej prawda, jakaś gra mnie wciągnęła, być może zaspałem troszeczkę. Nie wnikajmy. No, w każdym razie za to. Bardzo często każdy klient też mówi wie, że, że, że nigdy nie robię z tym problemów, jeżeli trzeba zostać dłużej, bo generalnie sklep mamy czynny do godziny 18, ale czasem zdarzają się telefony, prawda, czy mógłbyś zostać tam 10, 15, 20, czasem nawet pół godziny proszą ludzie. Zazwyczaj, jeżeli nie mam tylko jakichś spraw poważnych typu, prawda, piłka nożna. <śmiech> <śmiech> bardzo poważnie. czyli ślub, chrzest, prawda, urodziny, czy jakieś tam no, poważniejsze zobowiązanie, to zawsze zostaje dłużej. Generalnie też no, czasem jest no, osoba działalność gospodarcza ma to do siebie, że, że no, godziny pracy niby są jakoś tam ustalone, natomiast one są nienormowane. No i, i zdarzało mi się tu czasem siedzieć i do 21 i nawet dłużej, no bo akurat było dużo roboty, prawda, i wbrew pozorom w sklepie z grami jest naprawdę dużo roboty, to Od nie jest tak, to jest no, no, no następny, następny paradoks, bo wiele osób przychodzi, prawda, i, i, i z tą zazdrością w oczach, i, i, i z takim komentarzem, prawda, ach, ty to masz pracę, ja bym chciał tak pracować, prawda, cały dzień sobie gram, nic innego nie robię, natomiast no naprawdę czasu nagrania. ja nie mówię, że go nie ma w ogóle, bo, bo, bo czasem się zdarza, że, że, że w coś w sklepie sobie tam, tam gramy, no, gdy nie ma klientów, żeby Nawet zabić dzisiaj. czas. Nawet dzisiaj, <śmiech> prawda? <śmiech> tu kolega Łukasz musiał poczekać chwilkę, no się. aż łaskawie, łaskawie siądziemy do nagrania, gdyż no, miałem misję do skończenia. Tak to bywa z tymi gwiazdami, że <śmiech> trzeba <najczęść. śmiech> Tak. Jako lokalny celebryta po prostu, no, dziennikarz musi poczekać, nie ma no, lekko oczywiście. w tym fachu po no, prostu. No, nie, nie, że muszę czekać, jeszcze otworzę sklep, to jeszcze czekać, żeby no, no to problem. Pierwszą osobą, która wpadła na ten pomysł, który tutaj. Więc jeśli chodzi o taki rynek elektronicznej rozgrywki lubelski, no to myślę, że, że, że jest tutaj paru celebrytów, więc mam nadzieję, iż przynajmniej aspiruję do tego, aby się do nich zaliczać. Dzień <śmiech> dobry. No jak wszyscy wiemy, no tutaj tereny Lubelskie akurat w celebrytów growych obfitują. No jak niewątpliwie. Ja są... się do nich nie zaliżam, ale... No jak to nie, no... Pan... <śmiech> nie, nie, nie wybaczyłbym tego sobie, <śmiech> gdybym się do nich zaliżał, więc to koniec byłby mojej kariery. <śmiech> Dla mnie samego także. nie, nie, nie, nie ma takiej opcji. E, no dobra, my mamy tak, otworzyliście sklep, wystawione, e, przepraszam, pokrowiec na rower. Tak <grym> jest. Z nadrukiem, wystawione inne rzeczy, Nie nie, nie no, jedziemy. No, nadmienię, iż wcześniej miałem normalną reklamę, taką... Ludzko, że tak powiem, stojak reklamowy, wystawiało się go na krakowskie przedmieście, przez pięć lat, przez pięć lat stało i nikomu nie przeszkadzało, no, nagle, nie wiem, zmieniła się władza, czy przez ktoś, no, komuś nagle zaczęło przeszkadzać, stwierdził, nie, żadnych reklam na Krakowskim nie będzie, prawda? Eee, chronimy, ma to wyglądać tak jak dawniej, co zawsze się śmieje, mój kolega tutaj właśnie prowadzi obok Punkt zero jednocześnie z wielkim pasjonatem historii, eee, no i mu... Właśnie zawsze, zawsze stwierdza, iż ktoś powinien zobaczyć, spojrzeć na stare zdjęcia i zobaczyć, jak krakowskie przedmieście wyglądało w dawnych czasach, na przykład w czasach dwudziestolecia międzywojennego, czy jeszcze wcześniej, gdzie reklamy były czymś normalnym i powszechnym, gdyż yy, reklama sama w sobie nie jest czymś złym i wcale nie oszpeca krajobrazu. Oszpeca krajobraz, zła reklama, brzydka reklama, reklama nieuporządkowana, prawda? Natomiast no, ja to... zawsze się starałem... Starałem się dążyć do tego, aby moje materiały reklamowe były jak gdyby też jak najbardziej przyjazne dla, dla, dla otoczenia i jak najlepiej się komponowały, prawda? No, no, no niestety, cały problem polega na tym, że yy, wiele osób no, jest pozbawionych poczucia elementarnego smaku. Jak widzę niektóre reklamy, szyldy i tak dalej, no to wszystko opada. Także już nawet nie, nie wspomnę o tym, że, że czasem wypadałoby po prostu wziąć gąbkę, kawałek wiadra i to po prostu umyć i wyglądałoby no dziesięć razy lepiej, prawda, ale no... no, no... Też, ale też też rozumiem ludzi, którzy tam gdzieś za, za, założyli biznes, biznes się kręci, jak się biznes kręci, to się generalnie o takich drobnych i przyziemnych sprawach trochę mniej myśli, że, że tak powiem. Natomiast ja regularnie mam taki zwyczaj, że raz na 3-4 miesiące z tą gąbką sobie krążę i tam każdą tabliczkę pucuję, żeby to jednak jakoś ładnie i fajnie Trzeba jak wyglądało. Hmm, prawidłowo, prawidłowo. Ciekawi mnie jeszcze, no bo dajemy na to sklep już otwarty, wybija samo południe. Są jakieś godziny, kiedy jest intensywniejszy ruch. Powiedzmy, tak jak miasto się korkuje po 15, to u was, tym więcej klientów, czy, czy to jest różnie? Wiesz co, kiedyś starałem się to właśnie, właśnie tak myśleć na tym i to jakoś tak skategoryzować ale generalnie nie ma żadnych nie, reguł. Nie, no ja różnie, jak czasem jest pusto i obijacie reguły, się po prostu reguły, gracie, a... są takie, Iż mi mi Miesiące świąteczne, czyli grudzień, generalnie wszystkie, wszystkie takie tygodnie przedświąteczne, nieważne, czy to są święta, prawda, no, święta wszystkich świąt, czyli Boże Narodzenie, prawda, które są to, no, dla, dla każdej, w, w, w każdej branży handlowej, prawda, no, są, są okresem żniw i, i, i generalnie czasem w tym jednym w grudniu y, poprawi się wygenerować obrót taki jak, jak w ciągu trzech, czterech poprzednich miesięcy, prawda? To no, szczególnie w sklepie z grami, ale to już w innych sklepach jest podobnie, więc to też nie jest taka specyfika sklepu z grami. Natomiast specyfiką sklepu z grami jest to, iż pra, pra, pra, praktycznie każdym e, wolnym, czy długim weekendem, czy jakimś świętem jest ten ruch jednak zmożony. Wynika to z prostego faktu, iż ludzie mają wtedy czas, żeby pograć, prawda? Więc no zawsze ruch, czy przed świętami Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia, przed weekendem majowym, yy, przed 11 listopada, jeżeli tak szczęśliwie wypadnie, że jest długi weekend, więc to są zawsze, to są zawsze dni dobre i takie, takie dni wzmożonego, wzmożonego ruchu. Natomiast jeżeli chodzi tak o, o dzień, no generalnie na samym starcie sklepu, rzeczywiście tam ta godzina 11-12 to, to, to z reguły jest taki czas wzmożonego troszkę ruchu, gdyż no, zaczynam późno, więc tam gdybym zaczynało o 10, to pewnie by się to jakoś roz, roz, rozkładało. No więc dlaczego też zaczynam tak późno? No, no kwestia jest taka, że, że gracze to jednak są w większości ludzie, ludzie młodzi, studenci przede wszystkim, też, też dużo jest, a, ale nie tylko, no tu, tu jednak Byłem w szoku tak naprawdę po otwarciu sklepu, jak wiele osób starszych gra i, i osób takich naprawdę starszych. Już nie mówię tutaj o 30-40-latkach, bo to dla nich jest jeszcze jakoś naturalne, bo, bo wszyscy się tam wychowywali, prawda? Czy, czy na jakichś tam Atarynkach, czy, czy na Amigach, czy, czy, czy na komodore prawda? Więc to nawet dla dzisiejszych 40-latków to już jest jakieś takie no, bardziej naturalne. Ale u nas są też klienci starsi, no nie wspomnę o absolutnym fenomenie, o pewnym panu, prawda, wieku już no dobrze po 50, który przychodzi do nas, jest stałym klientem niemal od początku sklepu e, i zawsze bierze dwie, trzy gry, z czego jedna gra jest dla niego, a druga dla mamusi. A muszę ich dorwać też do podcastu. No, Dobre. polecam, Dobre. bo to jest naprawdę fenomen. To e, najlepsze mamusia, ale notorycznie gra w RP. O proszę. Tak, tak. Uwielbia, Uwielbia, tak Uwielbia RPG i gry mafijne. No. no to tych drugich ma nie za dużo, ale RPGów jest Więc wszystkie gry mafijne, Ojciec Chrzestny, Mafia Dwójka, Grand Tfauto, yy, co tam jeszcze jest? Saints Row, prawda? Generalnie wszystko ma rozłożone... Mało tego, wstyd się przyznać. Ale ja podejrzewam, że no przynajmniej jeśli chodzi o Xboxa, yy, no to, to, to, to, to, to, to za, za, ta zacna starsza pani na pewno grała więcej gier niż ja, to, to jest 100% pewien. No, patrząc z boku, to masz więcej czasu, żeby nadrobić zaległości. Ale... No tak, no kurczę, no to... to... Wiesz, każdy gracz tam, gdzieś mam, w kurczę, kiedyś będę na emeryturze, ach, wtedy się wreszcie nagram, nie? Będzie czas i tak dalej. Tak sobie wmawiamy. Wtedy jeszcze gry będą, nie? No i czy będzie nam się chciał <grym> się po tylu latach gram. Chciał. Ale no jest to na pewno, ale mówię, no tych osób starszych jest, jest, jest na pewno sporo i jednak gry też w naszym kraju się bardzo rozwinęły w ostatnich latach. No, kiedyś, jeszcze, jeszcze 8 lat temu, jak, jak no, no pamiętam, reakcje czy znajomych i tak dalej, czy nawet rodziców na to, że zakładamy sklep z grami, to był śmiech po prostu. Komentarze typu chyba na łeb upadłeś, e, zamkniesz szybciej niż otworzysz, prawda, bo, bo no, nie ma szans, żeby ktokolwiek się tym interesował. No Natomiast no, w międzyczasie Gry w Polsce, od takiej zupełnej niszy prawdziwych pasjonatów no, rozwinęły się naprawdę w taką masową rozrywkę, masowo reklamowaną w telewizji. No to wystarczy obejrzeć reklamy w telewizji, gdzie teraz są dorzucane konsole, prawda? Do, do abonamentów w telewizji cyfrowej, do abonamentów w telefonie, prawda? Już nawet ostatnio słyszałem o takiej promocji którejś tam z telewizji kablowej, która do podpisanej umowy dorzuca doładowanie PlayStation na trzy miesiące, prawda? <śmiech> Spaniaki, ale konsoli już nie. Ale jest to reklamowane w głównym... Przed, przed wiadomościami, czyli w najlepszym czasie antenowym, prawda? Czyli no to, to, to jednak jest już na tyle powszechne, że, że opłaca się po prostu im dawać taką promocję, że i, i, i tym kusić ludzi, prawda? Czyli, czyli jakimś tam doładowaniem, no... Ja sam szczerze mówiąc mam wątpliwości, no ale to jacyś lepsi specjaliści na pewno nad tym pracowali i, i, i skądś to wzięli po prostu, prawda? Yy, no w, ka w każdym razie no jest to na pewno du du dużo, yy, no ale to też każdy kij ma dwa końce. No gdy ja zaczynałem sklep, konkurencja nie była jeszcze aż tak duża, natomiast teraz no, sklepów z grami też wyrosło jak grzybów po deszczu w każdym miejscu większym mniejszym one też no niektóre się pojawiały dosyć szybko nikną śmiercią naturalną gdyż no, niestety jednak do sklepów z grami potrzebne jest jednak to no, miasto takie no, ciupinkę większej wielkości, myślę, że minimum 50 tysięcy mieszkańców to jest absolutne minimum, żeby taki sklep się utrzymał, gdyż właśnie do, rozmawiałem z kilkoma osobami, które próbowały w mniejszych miejscowościach zakładać takie sklepy, w niektórych idzie jak na przykład nad morzem, gdzie, gdzie, gdzie dużo, dużo ten, to, to, to w wiem, że jest sklep taki od dawna z konsulami, jakoś sobie radzi. Chyba do dzisiaj jeszcze tam ostatnio, ostatnio jak sprawdzam, to jeszcze istniał, na miejscowość jest jakaś tam, maciupeńka, prawda? Natomiast no, tu w okolicach słyszałem o paru sklepach, które no, niestety nie dało rady, gdyż zapotrzebowanie było za małe, poza tym konkurencja ze strony internetu i tak dalej jest też też w tym momencie olbrzymi. Tak, właśnie internet, tak, tak sobie pomyślałem, no bo my się znamy już też ładnych parę lat i w momencie, kiedy ja w ogóle zauważyłem, że jest taki sklep, został podpowiedziane, podpowiedziany, to mało w spodnie nie popuściłem z radości, no bo jednak gry wtedy jeszcze były jeszcze droższe, to w moim przypadku to były czasy PlayStation 2, potem namierzyłem gdzieś w Lublinie jeszcze, na no 1 maja był jakiś taki sklep, ale on się zmył, Potem, jak go namierzyłem dosyć szybko, no, ja nie narzekam tyle to owocnej współpracy, że tak powiem, tyle gier się przewinęło na różne już dzisiaj platformy. Jakieś też widziałem, już nie będę nam nazwy przytaczał, ale też, że został jakieś otwarty, ale mnie nawet nie korciło. tak powiem, to nie jest ani kryptoreklama, a po prostu z naszej nie, współpracy ja jestem też... zadowolony. Zawsze. Trzeba też pamiętać o tym, że sklep z grami jest dobrem pewnego rodzaju luksusowym, prawda? Sklep z grami, jak każdy sklep zresztą stacjon, zawsze będzie droższy niż, niż, niż sklep internetowy, a tym bardziej w przypadku gier, gdzie jest to branża bardzo specyficzna. Tutaj każdy może grę wystawić, prawda, sprzedać i tak dalej i też. To trzeba umieć wytłumaczyć klientom dlaczego jesteśmy drożsi, z jakich powodów i też dysponować pewnymi atutami, które jednak mimo wszystko zachęcą nas, bo my jesteśmy czymś pośrednim, prawda, między, między dużymi sieciami sklepowymi typu MediaMarkt, Saturn, prawda, z którymi no pewnych aspektach nie jesteśmy w stanie konkurować, bo jeżeli oni robią promocję prawda, na konsolę i, i zrzucają z niej 400 zł sceny, to jest coś, co a, absolutnie nie jesteśmy w stanie nikt zrobić, bo po prostu nie, nie, nie zamawiamy takiej ilości, abyśmy mogli otrzymać aż tak, aż tak duże rabaty, prawda? Natomiast co możemy zaoferować? Możemy zaoferować większy wybór i, to i nastawienie na gry, nie najnowsze, ale takie, które ciężko dostać. No, w momencie gdy idziemy do sklepu sieciowego typu właśnie MediAor, poza, po, poza jakimiś wznowieniami, które tam czasy, od czasu do czasu się pojawiają, oni generalnie mają ciśnienie tylko na nowe rzeczy i, i generalnie mają, mają zawsze w asortymencie rzeczy, które zostały wydane w ciągu roku, prawda, no dwóch lat, ewentualnie takie pewniaki typu Tekken, Gran Turismo, coś, co się zawsze sprzedaje. Natomiast dostać taką grę w tym momencie, jak na przykład Metal Gear Rising, czy Metal Gear HD Collection, czy powiedzmy Ninja Gaiden, którąkolwiek część, w tym momencie jest to praktycznie niemożliwe. No bo ostatnio jak trafiłem u coś takiego jak Venetica, z czym się nie spotkałem na PlayStation 3. No tak, no to Dla jest to też było... urok prowadzenia Super. sklepu. Ja się nieraz spotykam z grami, których nigdy w życiu na oczy nie widziałem, prawda? To, to, to jest fenomenalne, że, że nam się zdaje, prawda, no bo jesteśmy pasjonatami gier, czytamy prasę, przeglądamy internet, Gdzieś tam szukamy tych informacji o grach i wydaje nam się, że wszystko wiemy, prawda, a to nagle przychodzi nam człowiek, kurczę, z, z taką grą, mówi o grze takiej i takiej. Mało tego, miałem takie sytuacje, że ktoś mówi o jakiej grze, ja nie chciałem wierzyć, że taka gra istnieje. Po czym ta osoba mówi, ja ci jutro przyniosę i rzeczywiście zjawia się z taką, z taką grą szok, nie kurde, skąd podało. to się wzięło w ogóle, pytanie, prawda? No, cały czas się uczysz, jak w prawie, tak i w, przy tak prowadzeniu sklepu o wideo, cały czas się uczysz. No, no przejdźmy do tego, o czym często się nie mówi, a co myślę, też będziecie mieli obydwie sporo do powiedzenia, czyli no, naprawdę istniejących, drodzy słuchacze, minusów prowadzenia sklepów z grami wideo. Od tych najprostszych do tych najbardziej bolączkowych. Mhm. Znaczy tak, podstawowym minusem, co może kogoś dziwić jest to, iż trochę mniej lubi się gry. Zauważyłem, ostatnio tak częściej jest to, o tym mówisz. Jest to, jest to pewien, pa, pa, no ale to, jeżeli się z czymś obcuje, prawda, 24 godziny na dobę, to, to w pewnym momencie, no chociażby to no, było, no to tak jak z aktorami porno, prawda, jak, jak się ich spytasz, prawda, czy oni, czy oni to jeszcze lubią, no to tam... To... To jest praca. Przecież. Prawda? To jest nasza praca. No, no, no, no niestety, to w, pewnym, w pewien sposób zabija to pasję. Nie może jakoś tak zupełnie dokumentnie, ale ja na przykład no, powiem szczerze, że nie ma takiej gry, na którą bym czekał. prawda Cały świat czeka na Wiedźmin na trójkę. Ja natomiast, no dobrze, może ty nie czekasz, prawda, ale inizja. jest bardzo wiele osób, którzy mają naprawdę pełną w gaciach na samo wspomnienie tytułu Wiedźmin. I mają już tą grę od roku zamówioną w Priorderze, nawet zapłaconą też się spytałem z takimi przypadkami, to już w ogóle po prostu płacić komuś za produkt, który nie wiadomo czym się okaże rok wcześniej żeby on przez rok obracał naszymi pieniędzmi i je sobie obnażam na własny użytek, to już w ogóle uważam za przesadę za przesadę. No, delikatnie <laughs> mówiąc eufemistycznie, prawda? Natomiast. Y no ja w tym momencie nie mam takiej gry, na którą, na którą bym czekał, jakimś zwykłym, dla mnie to jest kolejna gra, która sobie wychodzi, no, no co, co tydzień jakaś gra wychodzi, przychodzą e, podjarani klienci, którzy pytają, czy już będę miał tą grę i czy na pewno będzie w dzień premiery, bo oni muszą zagrać w dzień premiery, bo to jest ich wyczekiwana gra, na którą ileś tam lat czekają, no, ja z przykrością stwierdzam, że już takich tytułów nie mam po prostu. Ale czasem coś się zaskoczy, tak jak dzisiaj czasem, powiedziałeś, sunset Czasem overdrive. mnie coś zaskoczy, tak jak Sunset Overdrive, ale to jest właśnie na takiej zasadzie, że mam taką zajawkę, jaką kiedyś miałem na co dzień, prawda? Nagle, kurczę, przychodzę, włączam konsolę, gram, nie mam mnie 5 godzin, idę spać, wstaję, pierwsza rzecz, przed pójściem do pracy, trzeba na pół godziny jeszcze tą grę odpalić. No taką grą jest Sunset Overdrive, Wszystkim polecam. Naprawdę rewelacyjna gra. Dla mnie warto nawet dla niej kupić Xboxa One. Odkładasz na pół godziny i 25 minut łatka się ściąga. No. I tyle tego było. Jeżeli no. chcesz, mogę na tą konsolę jeszcze nawrzucać po prostu nie, dowolnie nie. To, dużą to ilość rzeczy, które mi się nie podobają, bo naprawdę... wrzucamy na konsolę, więc to sobie zostawimy, ale czyli ten przesyt. Ja też tak obserwuję właśnie, że od jakiegoś czasu wspominasz o tym częściej, że że właśnie trochę jest tego za dużo. Ja, chociaż nie prowadzę sklepu, i raczej nie będę, to też w momencie, kiedy gry zaczęły spływać, też zacząłem czuć przesyć, Było tego trochę za dużo. Na półce nadal mam jeszcze gier, po powymienione, których nie ruszyłem, które czekają, no ale jest jak jest i to jest takie też no, męcząco wkurzające, no ale na szczęście nie, jeszcze nie uciekają z spółki. Druga sprawa, drugi minus, no, nie jest to tak, też kiedyś sobie wyobrażałem, że tak moje życie będzie wyglądać, że po prostu przychodzę sobie y, do tego sklepu, no tam wiadomo, od czasu do czasu jakiś klient przyjdzie, y, załatwi się go, a w międzyczasie gramy, gramy i jeszcze więcej gramy, prawda, no, nie, no są takie dni, że rzeczywiście jest tego czasu trochę, natomiast y, prowadzenie sklepu z grami, no to, to jest setki takich banalnych, typowo sklepowych czynności typu zamawianie towaru, poszukiwanie dobrych cen, rozpatrywanie reklamacji, prawda? Odpisywanie na maile, Odpisywanie na maile wiecznej walki na przykład. Wiesz, czasem się wydaje komuś, prawda, że, że, że, że to jest takie proste, że ten, ale nagle okazuje się, że, że czegoś brakuje, że czegoś nie można dostać, ludzie są zdenerwowani, bo na coś czekają. Ty jesteś zdenerwowany, bo kurcze jest na to popyt i, i, i byłyby z tego dobre pieniążki, a nie masz skąd wziąć na przykład, bo ostatnio taka sytuacja była z Bladbornem, prawda? Nie spodziewałem, gra okazała się mega dobra, otrzymała niesamowite recenzje, natomiast ja nauczony doświadczeniem poprzednich części Dark Souls'a 1, Dark Souls'a 2, które zawsze sprowadzałem na dzień premiery i nigdy jakiegoś kosmicznego zainteresowania tymi tytułami nie było, po prostu stwierdziłem, że bladborna sobie odpuszczam. Akurat było, było coś takiego, że on wychodził, wychodził e, tak pomiędzy e, premierami tak zwanych pewniaków hitów, czyli, czyli Battlefield Hardline, w tym momencie, no wiadomo, Battlefield, e, a Mortal Kombat, prawda, wiadomo, Mortal Kombat, prawda, pomiędzy nimi Bloodborne, no pewnie tam Parę osób zainteresowanych by się znalazło. Natomiast no, niestety nie doceniłem faktu, tego, iż na PS4 rzeczywiście nie ma w co grać i ludzie są już na tyle zdesperowani, że, że, że, że porywają się na gry, w które no, będą cierpieć po prostu i nie będą mieli w nie grać. No ale no, no, no, taka jest rzeczywistość PS4 w tym momencie. No i rzeczywiście Bladbora nie miałem na dzień premiery. Yy, okazało się, że Sony wyszło spo, spo, z, czy tam nie wiem, kto jest dystrybutorem. Yy, w Polsce. Pamiętasz te dystrybutory? Sony, W razie ja, Wyszli z podobnego założenia, gdyż gra została wymieniona z półek po prostu dosłownie pierwszego dnia jeszcze od premiery i, i nie można by było kupić nigdzie, ani w Media, ani w Saturnie, ani w tym pojedyncze gdzieś tam w jakichś salonach RTV, EGD, w Jarosławiu. No klienci mi opowiadali skąd próbowali zdobyć, prawda? Gdzieś, gdzieś tam ktoś rzucił informację, że są dwie sztuki w Jarosławiu, w Euro, RTV, e, AGD, prawda? telefon, no mieliśmy, ale pół godziny temu poszły po, po, po tam godzinie odstawienia na półkę, prawda? I, no, no, no, no w każdym razie nie było skąd wziąć, nie mieliśmy i, i, i, i klienci płakali, prawda? No. Bywa. To jest też trochę taka, takie wróżenie skóli, nie? co właśnie się sprzeda, co nie, bo nawet e, największy tytuł wydaje mi się, że czasem może ktoś już jest znudzony. Dru czymś. Druga sprawa, iż niestety w branży growej nie ma czegoś takiego jak zwroty, prawda? Nie można zwrócić towaru, który się nie sprzeda, więc tak naprawdę odpowiedzialność na to, no, no, za każdym razem, przy, każdym, przy premierze każdego tytułu bierzemy na sobie pewnego rodzaju odpowiedzialność, prawda? No, Najlepszy przykład Destiny po prostu. Gra, na którą był niesamowity hype i jeszcze na fali tego hype'u się sprzedała, prawda? Natomiast yy, dosłownie z Destiny było tak, że 2-3 dni po premierze ludzie ją przenosili z powrotem. stwierdzą, że to jest okropna gra, że, że to jest największy ich zawód w życiu, prawda? I, i w ogóle koszmar i tak dalej. Później pojawiły się jeszcze recenzje z ocenami rzędu 6-7 na 10. I nagle się okazało, że dostaliśmy z powrotem, no, prawie wszystkie Destiny, które poszły w dniu premiery, wróciły do nas z powrotem, niemal wszystkie. I powiem szczerze, że od, od, tej, od, tej premi od tego premierowego rzutu nigdy więcej Destiny już nie zamawiałem. Chodź. Nie było takiej potrzeby po prostu, bo dostaliśmy z powrotem na, na, na wymianę tyle, ty, ty, ty, ty, tyle kopii, że do, do, do dzisiaj z tego czerpiemy, że tak powiem i do dzisiaj mamy jeszcze de, de Destiny, no nie sprzedaje się tak gra. No. Niestety. No. Nie Mimo, nie że nie jest, nie, nie, jest, nie jest wcale złą grą. Nie jest grą kiepską, ma bardzo poważne. Jest grą specyficzną, po prostu. Jest grą dla ludzi, którzy kochają rozgrywkę internetową i, i lubią grać w sieci i nie oczekują od gry. no, do, Już nie mówię dobrej fabuły, czy tylko jakiejkolwiek fabuły. prawda? To jest takie strzelanie w starym stylu, jak za czasów Pierwszego Duma. Idziemy, strzelamy do jakichś tam kosmitów, czy, czy, czy jakichś innych złych, złych elementów, prawda. Lewelujemy bronię, zdobywamy doświadczenie, kasy, coś kupujemy, sprzedajemy i tak dalej. Natomiast nie ma żadnej otoczki, nie ma historii. A w pewnym sensie ludzie byli oszukani, gdyż jednak od twórców serii Halo, która miała bardzo epicką kampanię, fabułę i tak dalej. Ludzie tego oczekiwali i to też był taki rozdźwięk, bo gra sama w sobie nie jest zła, ale rozminęła się z oczekiwaniami ludzi, którzy, którzy wcześniej grali, grali w gry Bungie, prawda? No dobra, a twoje minusy? No cóż, no on, tak, to, ja jeszcze, tak? nie ja nie wiem, to dajmy, jeszcze nie wszystkie widzę. No spokojnie, ale dajmy mu jeszcze jemu. Nie dopadła jakaś taka handra, prawda? Że, że ten przesyt. Może nie wiem, może za krótko jeszcze jestem, prawda? No ale ja nie mam tak, że, że, żeby mi się to nudziło, prawda? Jak są gry, na które czekam, prawda, i, i na które chciałam zagrać. Już prawda, się nie mogę doczekać. Na Poczekaj, 2-3 lata jeszcze tu posiedzisz, no, to tak, zobaczysz ale jak to będzie wyglądać. No, wiesz. gdzież? Fantom pejna biorę na premierze. No. Łykam od razu, bo po prostu po Grand Zeros y, jestem naprawdę podjarany na przykład do grubu. A na na przykład czwórkę tak samo, prawda? Całą serię, cała seria mi się bardzo podobała. I... No chciałem jak najszybciej zagrać, prawda? Także no, czegoś takiego nie mam. No to sporo czekania przed to były. No jest trochę, jakie inne minusy. No, zdarzyć się może, że klient przyjdzie, prawda, nie grać w jakąś grę, strzelić spoilera. No to jest. To jest, to jest to, tak, o tym zapomniałem wspomnieć. To, jest, to, to, to, jest, to dosyć, jest mega wkurzające tak. po prostu, a ludzie mają. E, mają bardzo wredną tendencję chwalenia się, a znaczy w ogóle to jest zabawne. Każdy człowiek, znaczy może nie każdy, ale bardzo wiele naszych klientów przychodząc tutaj do nas do sklepu, e, zakłada z góry, że my graliśmy w każdą grę ja i każdą tak grę, tak, grę skończyliśmy w i pewnie nawet tak na 100%. Tak, tak. tak. tak. Tak ja naprawdę, no, jeżeli spojrzysz, jestem pewien, że... setki gier przez sto. Tak, tak. I na pewno... Na, na pewno ograłeś więcej gier, gier, gier ode mnie na przykład, gdyż no też... Zacytujmy racji... się, kto ma większe. Nie, gier. ale to nie o to chodzi. No też z racji, z racji że tak powiem, zawodu też, bo, bo jednak ty, ty, ty napatrzysz na patrzysz na pod innym też trochę kątem, prawda? Już nie, Bardziej. Wiesz, już nie na szczęście, już nie. Już nie? Już mówię, na rzecz, że recenzje już mi przeszły, już gram dla przyjemności, więc już nie. No ale to już nawet nie to chodzi o recenzję, to chodzi nawet o studia, prawda? No jednak... jednak yy... Też już mi. Też już mnie? Tak, mówię to pierwszy raz w tym podkoście, ale też już mnie. Teraz wreszcie gram dla przyjemności, po to żeby sobie zagrać, a nie żeby coś wyciągać z tego, pisać o tym cokolwiek. Więc... No ale rzeczywiście parę, parę, parę, parę ciekaw. Mogę ja zaspoilować słuchaczom? Powiedz, że spoilujesz, to Uwaga, wtedy są odszerzeni. spoiler odnośnie Red Dead Redemption, po prostu, ale który mnie zniszczył i odebrał mi naprawdę, no, myślę, że bardzo duże zaskoczenie. I ten, wszyscy, którzy grają w Red Dead Redemption wiedzą, iż główny bohater na końcu ginie. Jak mogłeś. Natomiast grę kontynuuje się jego synem. Ja o tym nie wiedziałem w Red Dead Redemption, nie grałem w dniu premiery, tylko dużo, dużo później. W momencie, gdy wszedł mi człowiek i to zaspoilowałbym na niego tak, a byłem 100% pewny, że chciałem zagrać w tę grę, jestem wielkim fanem serii GTA. A tak się złożyło, że no, kolejna sprawa, pracując w sklepie z grami zaczyna się preferować gry krótkie, intensywne i treściwe, gdyż no, no, no, no, no wiadomo, nie ma się tyle czasu, co, co, co kiedyś na granie, więc czasem takie właśnie tytuły dłuższe odkłada się trochę na później. Tak było w moim przypadku z Red Dead Redemption. No i po prostu nienawidzę tego człowieka, który tu przyszedł i mi, i mi zaspoilował no tak świetnie poprowadzoną fabułę w tej grze, która jest naprawdę no... Re rewelacyjna. I Łukasz dogra jeszcze ostrzeżenie, że uwaga, kto zamierza grać w Red Dead Redemption, nie słuchać. <laughs> Już jest powiedziane tyle razy, że załapali. Prze prze prze przełączyć audycję e do... E i tam podasz konkretną, konkretną konkretną po prostu cyferkę, na którą należy przekręcić e do konkretnej minuty, żeby to wyciąć i ominąć. A to powinniście jeszcze znak dowalić. Właśnie prosimy no, nie spojlować e gier, prawda? bo to jest, to jest wkurzające. Z tego powodu oboje rzuciliśmy się na GTA 5 w dniu premiery. Tak. Ja jeszcze się nie rzuciłem, bo... No ja jeszcze z takich gier z dnia premiery to będzie Metal Gear na pewno. To też jest jedna z moich ulubionych serii. No moja też, ale poczekam. Jeżeli ktoś mi to zaspoiluje, to naprawdę. No. Ale rzeczywiście, powiem szczerze, że e, to jest też pewien paradoks, że gram w gry, które powiedzmy, że na podstawie zapowiedzi, e, czy, czy, czy, czy no... no, no na podstawie jakichś informacji wstępnych na temat danej gry, gry, gry, gry, po których możemy się spodziewać jakiejś ciekawej, zaskakującej, prawda, nieszablonowej fabuły, staram się grać właśnie no, w okolicach premiery, właśnie ze względu na to, żeby jakiś klient czasem tego nie zaspoilował, co zdarza się yy, nagminnie, no chociażby w przypadku Heavy Raina, prawda, gdzie gdzie no, zaspoilowanie, kto jest zabójcą Origami, no praktycznie niszczy całą przyjemność z tej gry, prawda? Więc Heavy Rain akurat od razu po premierze, co mi się teraz, osobiście mi się rzadko zdarza, ale właśnie zdarza się najczęściej w przypadku gier, których boję się, że ktoś może zaspoilować po prostu. Ja z Heavy Rain miałem inny problem, bo... Trzy godziny po rozpoczęciu, już domyśliłem się sam, no, <laughs> więc sam sobie załatwiłem, niestety, ale no. Ale, to za... się, ale, to, ale byłeś, to, to wiesz, sam się domyśliłeś, ale jednak no, ta pewna niepewność jeszcze była, nie mogłeś. No być może trochę, ale to było takie zaproszenie, dlatego też. No, ale... Teraz mało oglądam seriali kryminalnych, bo z reguły od razu wiem kto. To jest ten, to jest ten schemat, który się wypracowuje, to oni jest polecieli tym tak. schematem. To ostatnio i... odczułam, niestety tak. Niestety to jest za dużo. Świat rozmówców zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu